Kuta 99. Krótko Sylwester 2000 Sylwester Na balu spotykają się znane osobistości Nie, hey, a co ty dorobi? Przyszedłem się zabawić Pierdolisz mi kubatkę No dobra, mam tu robotę Spójrz na tego gościa z koszarką. Nie może pan wejść z tą wielką maszyną Puść mnie kutasie Mam tu generator fal mózgowych Skurwy synu Mózgowych? Dawaj mózga! Ale fajowe! To lepsze od kosiary! Koszary! Więcej! Więcej! No to chodźmy do środka! Witam panią! Moje imię Lechu! Dzień dobry! Nazywam na, się na, na, na, na, na Helena! Uwyszałam, że to miała być kameralna impreza! Lepiej chodźmy się popierdolić! Niewychowanek, burr. Szalona, suka. Szalona? Szalona! Ratunku! Ratunku! A co to tak na z skominasz? Wesołych świąt! Ty, już po święta. A co ty mi tu pierdolisz? Zjeżdżaj, chamie. Ty kurwo Dziadu. <śmiech> a teraz przed państwem największy pianista tego roku. Poznacie go po muzyce. Proszę państwa, jeszcze tylko 10 sekund do północy. A co to kurwa?! Masza torpeda to zniszczyła naszą planetę. Za chwilę zginiecie. Po moim trupie, skurwy synu. Taki sylwester, to ja rozumiem.